Będziemy czytali cały rozdział siódmy z Księgi Hioba. Myślę, że nie jest to bardzo typowy fragment, żeby rozpoczynać nim nabożeństwo. Nie jest to ani entuzjastyczny, ani optymistyczny, ani w żaden sposób taki fragment, który myślę, że większość ludzi wzięłaby na rozpoczęcie nabożeństwa raczej, jeśli ktoś już otwiera księgę Hioba na początku nabożeństwa, to części usłyszymy coś z wypowiedzi tych przyjaciół Hioba, którzy mieli dużo takich mądrych rzeczy do powiedzenia i dużo więcej jakiegoś takiego pozytywizmu i entuzjazmu tchnie z ich wypowiedzi. Jakkolwiek, jeśli znacie tę księgę i wiecie, jak jest zbudowana, to wiecie, że te wszystkie ich entuzjastyczne słowa były puste nie, nie odnosiły się do tej rzeczywistości, w której Hiob się znajdował one były pełne dobrych chęci i pełne mądrości natomiast były puste i były fałszywe dlatego, że nie dotykały sedna sprawy nie dotykały prawdziwego problemu Hioba natomiast to, co tutaj czytamy jest odbiciem tego, co prawdziwie jest w sercu Hioba Hiob tak się czuje, jak tutaj mówi. I to, co tutaj jest spisane, rzeczywiście odzwierciedla prawdziwy stan Jego duszy. I mam nadzieję, że nikt z Was nie jest w stanie w pełni utożsamić się z tymi słowami. Ale myślę, że każdy z nas Przechodzi w naszym życiu przez takie momenty, doświadcza takich rzeczy, że czasami jesteśmy bliski, bliscy tym Słowom. I w jakiś sposób to, co Hiob tutaj robi i to, o czym tutaj mówi, odzwierciedla też stan naszej duszy. Hiob zaczyna ten rozdział takim pytaniem. Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi? A jego dni nie są jak dni najemnika. Jak niewolnik, który pragnie cienia. Jak najemnik, który czeka swej zapłaty. Tak ja przez całe miesiące doznawałem niedoli, a noce męki były mi przeznaczone. Gdy się kładę, mówię, kiedyś nastanie dzień, nie wstał. A gdy nastanie wieczór, Leżę pełen niepokoju aż do świtu Moje ciało przeoblekło robactwo i strób ziemisty Moja skóra pokryła się bliznami i znów ropieje Moje dni są szybsze niż tkackie czułęko I przemijają beznadziei Pomnij, że życie moje to tchnienie. Moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi Twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie Jak obłok się rozchodzi i znika Tak nie wraca ten, kto stąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu A miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim Dlatego też nie mogę dłużej powstrzymywać ust swoich Będę mówił w utrapieniu mojego ducha Będę narzekał w goryczy mojej duszy Czyż jestem morzem lub potworem morskim Że straż ustawiasz dookoła mnie? Gdy pomyślał Pocieszy mnie moje łoże Ulży narzekaniu moje posłanie Wtedy straszysz mnie snami tworzysz mnie widziadłami Także wolałbym być uduszony i raczej ujrzeć śmierć, niż moje boleści. Uprzykrzyło mi się życie. Nie chcę żyć dłużej. Zaniechaj mnie, bo moje dni są tylko tchnieniem. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że na zwracasz uwagę, że go nawiedzasz każdego poranku i każdej chwili go doświadczasz? Kiedyż wreszcie odwrócisz wzrok ode mnie i zaniechasz mnie, abym przemknął moją ślinę? Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szkodę Ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, tak że sam stałem się sobie ciężarem? Czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa i mojej winy nie przebaczasz? Bo teraz w rochu ziemi się położę, a gdy mnie będziesz szukał, nie będzie. więc słowa bardzo poważne, bardzo ponure niewiele w nich jakiejś radości niewiele w nich jakiegoś, jakiejś nadziei nawet była to ciężka godzina dla Hioba był to czas jego bolesnych doświadczeń i cierpień i ludzie go nie rozumieli przyjaciele, którzy przyszli go pocieszać prawili puste frazesy. W żaden sposób nie byli w stanie prawdziwie mu pomóc. I on żali się przed nimi, otwiera swoje serce i wylewa ten cały ból i tą całą gorycz. I jak widzimy tutaj w jego słowach, wolałby raczej umrzeć niż dalej się tak męczyć. I kiedy dzisiaj rano czytałem te słowa, można się. Jakoś tak w szczególny sposób zostałem poruszony i zachęcany do modlitwy o niektórych z was, o tych z tego zboru, których znam. Ci wy wszyscy, którzy jesteście przyjezdni, być może w jakiś sposób jesteście w stanie utożsamić się z tym. Ale tych, których znam z naszego zboru tutaj, jakoś tak czytając te słowa, w moim sercu. Gdzieś, gdzieś, gdzieś, gdzieś takie, takie, gdzieś w jakiś sposób Bóg poruszył mnie tym fragmentem i zachęcił mnie, żebym was również zachęcił do tego, abyście yy, widząc wokół siebie braci i siostry którzy przechodzą przez trudne chwile y, niosą różne brzemiona, a wiem, że różni z was niosą takie brzemiona, może jako pastor zboru wiem więcej, bo przychodzicie do mnie i ze mną rozmawiacie o tym. I wiem o wielu z Was, was jakie przemianą Może nikomu innemu o tym nie powiecie. Ale wiem o tych z Was, którzy naprawdę zmagają się w rodzinach. Macie różnego rodzaju rodzinne problemy. Wiem o tych, którzy dźwigają finansowe ciężary. Które wydają się nie do podźwignięcia. Zmagacie się finansowo i nie wiecie jak to będzie. Wiem o tych, którzy od miesięcy, już od lat nawet zmagacie się z różnymi dolegliwościami w ciele. I modlicie się, inni się o Was modlili, i póki co nie ma uzdrowienia. I wiem, że przechodzicie. Są też osoby, które przechodzą przez różnego rodzaju duchowe zmagania i depresje. I czasami, właśnie, yy, myślę, że jesteście w stanie bliżej utożsamić się z tymi słowami. I czasami, tak rozmawiając z Wami. Yy, też myślę, że nie rozmawiacie tylko ze mną, ale rozmawiacie też z innymi. Biorę sobie do serca to, żeby być ostrożnym przed udzielaniem Wam jakichś takich, wiecie, pochopnych rad, żeby coś tak powiedzieć, żeby Was tylko pocieszyć i tak bez e, jakiegoś takiego autentycznego wzięcia Waszego jarzma na siebie, po prostu e, odepchnąć Was od siebie mówiąc, no niech Was Bóg błogosławi wszystko będzie dobrze, jakoś to będzie i coś, coś w tym stylu to co widzę w tej księdze to to, że ci przyjaciele Hioba po pierwsze nie mieli chyba za bardzo odwagi, żeby wsłuchać się w Jego Słowa żeby rzeczywiście zrozumieć jak bardzo On cierpi jak poważne jest Jego doświadczenie po drugie, oni ani razu się o Niego nie modlą. Oni Mu tylko doradzają. Hiob nie w swoich wypowiedziach się modli. Narzeka, wiada, ale ciągle zwraca się do Boga. Natomiast w ich wypowiedziach nie ma żadnego zwrócenia się do Boga. Oni mówią o Bogu, ale nikt z nich nie modli się o Hiobach to jest coś, co w szczególny sposób mi dotknęło i coś, co w szczególny sposób chciałbym też Wam dzisiaj przekazać do czego właśnie chciałbym zachęcić przechodzimy tutaj na nabożeństwo i może nie jest to taki czas jak w środę wieczorem, kiedy się spotykamy w ciągu roku kiedy modlimy się i wylewamy przed Bogiem nasze serca i składamy te różne prośby w tych naszych wieczornych modlitwach może jest takim bardziej dla nas postrzeganiem czasu, w którym chcemy uwielbić Boga, chcemy Mu podziękować, oddać cześć. I najczęściej to nasze niedzielne nabożeństwa, niewiele w nich jest takiej modlitwy, w której ktoś otwierałby swoje serce i mówił o swoich problemach przed Bogiem. I nie jestem pewien, czy jest to dobry czas, żeby to robić, w każdą niedzielę. Ale chciałbym Was też zachęcić, że jeżeli przychodzicie na to miejsce właśnie z ciężarem w sercu. Przychodzicie ze swoimi zmaganiem. Wiem, że niektórzy z Was nie są w środę na tych spotkaniach, kiedy się modlimy. Z różnych przyczyn nie możecie tam przyjść. Zachęcam Was, żebyście dzielili się swoimi problemami. Zachęcam Was, żebyście modlili się do Boga tutaj w zgromadzeniu i prosili Boga o pomoc. Wiecie też, że mamy stronę internetową, na której jest taki, taka zakładka modlitwa. I tam każdy z Was może opisać swoją potrzebę modlitewną. I wiem, że niektórzy z Was tego nie zrobili do tej pory chociaż wiem, że od, od długiego czasu zmagacie z swoim problemem, nie wiem, czy się wstydzicie, czy nie wiecie jak to ująć nie trzeba tam się rozpisywać i opisywać wszystkich szczegółów ale jeśli podacie swoje imię i napiszecie sedno problemu, o co chodzi co się dzieje w Waszym życiu to ja Was zapewniam, że ja się będę o Was potwierdził i też Was zachęcam, żebyście inni, to Was, którzy nie, chcecie się modlić o innych Żebyście regularnie tam wchodzili na tę stronę. I pamiętali o tych, którzy tam zmusili swoje prośby. I są w potrzebie. I myślę, że coś najlepszego, co możemy dla nich zrobić naprawdę wiernie się o nich mówić. Stać z nimi w tych problemach, przez które oni przechodzą. Łatwo jest myśleć, że wiecie, ja mam problemy, ja mam swoje sprawy i na tym się skupić. Albo łatwo się cieszyć i dziękować Bogu, że nie mam problemu i wtedy myśleć, że wszyscy oni też nie powinni mieć i nie powinni się zmagać powinno im tak dobrze być jak nam ale tak nie jest tak nie jest jest wielu ludzi wokół nas którzy cierpią i może czasami właśnie mają też takie chwile, że już po prostu nie chce im się żyć drogi braci i siostro Boże Słowo wzywa Ciebie i mnie abyśmy brzemiona jedni drugich nosili Abyśmy weselili się z weselącymi, a też potrafili płakać z płaczącymi. Tak jak powiedziałem, nie jest to dobry fragment, żeby rozpocząć nabożeństwo i mam nadzieję, że nie będzie ono w takim tonie. Chciałbym Was teraz prosić, żebyśmy jeszcze chwilę spędzili w modlitwie. Ci z Was, którzy wiecie o innych, którzy są w problemach, Święcie chwilę, pomóżcie się. Może to i wiecie, że oni są dzisiaj tu z nami. Przyszli obciążeni tak jak zawsze. Chaj Bóg pomoże wam wszystkim, złożyć to na nie nasze ciężary. I niechaj da ukojenie szczególnie tym sercom, które są bliskie tego złamania, jakie było w Hiobie. I niechaj da nam radość, niechaj pozwoli nam się radować. Jak wiecie, te wszystkie doświadczenia, te wszystkie cierpienia Hioba miały swój dobry cel. Jeśli cokolwiek dzisiaj dzieje się takiego ciężkiego, jeśli masz takie czy inne problemy, jestem pewien, zgodnie z Bożym Słowem, że Bóg ma w tym swój dobry cel. Tak jak w życiu Hioba to prowadziło Jego do takiego stanu, w którym mógł na nowy, w nowy sposób zupełnie poznać Boga, w jakiego wcześniej nie znał. Jak w jego przypadku było to coś, był to proces, przez który Bóg przygotowywał go na jeszcze większe błogosławieństwo niż to, którego wcześniej doświadczył. Tak samo wierzę w życiu każdego z nas. Nasz suwerenny Bóg, dobry Ojciec, dopuszczając te wszystkie doświadczenia, ma w nich swój dobry cel. Ważne jest tylko, żebyśmy my się nie załamali w tym wszystkim. Żebyśmy my nie zaczęli, tak jak szatan oczekiwał, że Hiob zacznie Boga przeklinać i bluźnić mu. I żebyśmy nie stali się takimi narzędziami szatana, jak ci trzej przyjaciele, którzy zamiast stanąć przy Hiobie i pomóc mu, nieświadomi, z dobrymi chęciami, jeszcze bardziej mu dokuczali i stali się przez to narzędziem diabła. Powstajmy, proszę, do modlitwy. Jeśli masz problem, jeśli masz swój ciężar, znów to przed Bogiem. Ale jeśli znasz brata, siostrę tutaj, Którzy wierzy że przyszli z problemem Zawołaj też do Boga o nich I niechaj nie skończy się to dzisiaj rano Ale pamiętajmy jedni o drugich Mówmy się jednym za drugim. Drogi nasz Ojcze Dziękujemy Tobie za to zgromadzenie Za ten piękny poranek Za to słońce, które świeci Które napawa nasze dusze ochotą do życia I radością Ale też wiemy, że są ci, którzy Przychodzą obciążeni przychodzą z różnego rodzaju problemami, ciężarami i Ty nas zachęcasz przez Twoje słowa abyśmy do Ciebie z nimi przyszli abyśmy na Ciebie złożyli wszelki ciężar abyśmy nie troszczyli się, nie martwili się nie ulegali jakiejś depresji ale znaleźli w Tobie ukojenie znaleźli w Tobie ratunek i też Panie wzywasz nas abyśmy jedni drugich przemianą nosili abyśmy jedni za drugich się modlili Abyśmy nie, nie cieszyli się tylko naszym błogosławieństwem, ale widzieli tych słabszych wokół nas. Widzieli tych, którzy są w trudniejszej im położeniu niż my jesteśmy. I nie zapominali o nich. Panie, tak nie ma dzisiaj tutaj różnych osób z tego zboru, Panie. Dlatego, że są chorzy. Dlatego właśnie, że mają problemy w rodzinie. Dlatego, że muszą pracować, czy mają inne przeszkody. Kochany Panie, prosimy, byś był przy nich. Byś był ich pocieszeniem, byś był ich uzdrowieniem, byś dodał im sił i napełniał ich serca Twoją radością, Twoim pokojem, Twoim życiem. Prosimy też o tych tutaj, których znamy, którzy wiemy, że dzisiaj też, Panie, przyjechali z domu, gdzie jest to rozdarcie, gdzie nie ma tej jedności, Panie, w domu w wiary i jest ten ciężar na ich sercach, że nie mogą być tutaj z żoną czy z dziećmi. Panie, o tych, którzy zmagają się tutaj z różnymi problemami finansowymi, ze zdrowiem. Panie, przynosimy to wszystko do Ciebie. Dziękujemy, żeś naszym kochanym Ojcem i nie dopuszczasz żadnego cierpienia bez sensu. Nie dopuszczasz żadnego doświadczenia bez celu, ale w tym wszystkim masz swój dobry zamysł. I we wszystkim współdziałasz tu dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Pomóż nam, pani, miłować Ciebie i polegać na Tobie i ufać Tobie. Pomóż nam w Tobie znajdować, Panie, ukojenie do naszych serc. I też być wiernymi w modlitwie za innymi, którzy wiemy, że potrzebują Twojej pomocy, Twojej łaski. Ty, Panie, dokładnie znasz te wszystkie szczegóły tych, tych potrzeb. Dotykaj się. Przeprowadź przez te doświadczenia zwycięsko, z wiarą. Objaw się, Panie, w szczególny sposób w jej życiu. Uwielbij się, drogi Panie. Uwielbimy Ciebie, nasz Drogi Śprawiciel. Tyś naszym ratunkiem, Tyś naszym zbawieniem. Tyś, Panie, naszym schronieniem. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Bądź uwielbiony dzisiaj, Panie, pośród nas niechaj nasze serca będą otwarte na Twój głos i Twoje działanie niechaj Twój Święty Duch porusza nas i objawia się pośród nas tak jak sam chcesz, drogi Panie abyśmy nic nie próbowali wykrzesać z ciała ale prawdziwie by Twój Duch prowadził nas pomógł nam włożyć treści i sens i głębie naszych serc te pieśni, które śpiewamy zainspirował nas w naszych modlitwach dał nam uszy do słuchania Twojego Słowa Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, kochany Panie, pośród nas. Tobie oddajemy ten czas. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie.